Księga Izajasza, trzydziesty rozdział, wiersz drugi. Jahwe zlituj się nad nami, Ciebie oczekujemy. Bądź dla swoich każdego poranka i naszym zbawieniem w czasie ucisku. W tym krótkim wierszu, który tutaj w środę rozważaliśmy, na naszym spotkaniu mamy prostą, treściwą modlitwę. Modlitwę, w której znajdujemy błaganie i modlitwę, która jest pełna nadziei. Modlitwa, która jest pełna nadziei na Boże przyjście, na Boże zbawienie, na Bożą pomoc, Boży ratunek. I cieszę się z tego, czym Paweł się podzielił na początku, gdyż na początku każdego roku poświęcamy czas, aby zachęcić się wzajemnie do wytrwałej modlitwy, do nieustawania w modlitwie. I z jednej strony, tak jak tutaj w środę rozmawialiśmy, jest to dziwne, zdumiewające, że musimy o tym sobie ciągle przypominać. Nam, którzy doświadczyliśmy łaski zbawiennej, którzy zostaliśmy wyciągnięci z ciemności religijnej czy innej ciemności, uczynieni dziećmi bożymi, którzy mają dostęp do Bożego tronu łaski, do miejsca największego wpływu w całym wszechświecie. I my o tym zapominamy i my to lekceważymy. Tak jak śpiewamy w jednej pieśni, zaniedbujemy modlitwę. Albo jeśli modlimy się, to nasze modlitwy są jakimś spazmatycznym zrywaniem się na chwilę i biegniemy przez to życie, biegniemy przez nasze sprawy, problemy, potrzeby, od czasu do czasu zwracając się do Boga, z którym Możemy codziennie rozmawiać, możemy codziennie się komunikować, możemy przynieść do Niego nasze ciężary i złożyć na Niego, bez którego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Moje podejście dzisiaj do tematu będzie bardzo proste. Spojrzymy na kilka fragmentów Słowa Bożego, gdzie Boży ludzie się modlą. Spojrzymy na ich modlitwę, tak jak tutaj patrzymy na tą modlitwę wypowiedzianą przez Izajasza, czy ludzi, którzy w czasach Izajasza w okresie bardzo trudnym, w okresie kiedy w kraju była wielka nieprawość, wielkie odstępstwo od Boga, groziły im obce ludy, jest grono ludzi w tym czasie, które się modli. I w każdym czasie Bóg ma swoich ludzi, którzy się modlą, mam nadzieję, że jesteśmy w ich gronie. Mam nadzieję, że jeśli dzisiaj na nowo uświadamiamy sobie nasze braki w modlitwie, zostaniemy zachęceni do tego, by być ludźmi modlitwy. A więc spojrzymy na przykłady modlitwy w Słowie Bożym i odpowiemy sobie na pytanie, czym jest modlitwa. Po drugie, gdzie i z kim powinniśmy się modlić. I na koniec, dlaczego mamy się modlić. Próbowaliśmy tutaj w środę zdefiniować istotę modlitwy. Czym jest modlitwa? Tak jak tutaj rozmawialiśmy, widzieliśmy, że nie jest to takie wcale jednoznaczne. Ja bym tutaj w takiej prostej definicji powiedział, że modlitwa to świadoma, zamierzona społeczność z Bogiem. Społeczność, której wylewamy przed Nim nasze serca. I tak jak tutaj też słusznie zauważyliśmy, modlitwa to nie tylko mówienie do Boga. Oczywiście modlitwa to mówienie do Boga, ale nie tylko. Często jest tak, że nic nie mówimy, a jednak się modlimy. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale i dwudziestym szóstym wierszu apostoł Paweł mówi, że nie wiemy o co się modlić. Nie wiemy, jak należy się modlić, ale Boży Duch wspiera nas w naszej niemocy i On sam wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Boga Żywego wzdycha w nas bez słów, kiedy my nie wiemy, o co się modlić, jak należy Duch Boży jest w stanie pobudzić nasze serca do skierowania się ku Bogu bez słów. I ten Duch, który zna zamysł Boga, jest w stanie przez te westchnienia, niewysłowione westchnienia, skierować nas do społeczności z Bogiem. Ale modlitwa to też nie tylko społeczność z Bogiem. Gdyż ten termin społeczność z Bogiem obejmuje daleko więcej niż tylko modlitwę. Społeczność z Bogiem to także rozważanie Jego słowa. Społeczność z Bogiem to także społeczność z Jego ludem. Społeczność z Bogiem to służba Bogu, posłuszeństwo Bogu. I wiele innych elementów, które składają się na to, co nazywamy chodzeniem z Bogiem, życiem z Bogiem, społecznością z Bogiem. Chciałbym też podkreślić ten fakt, że modlitwa to świadome i zamierzone zwrócenie naszych serc ku Bogu, gdyż często ludzie nieświadomie zwracają się do Boga i komunikują Mu coś, a jednak nie nazwalibyśmy tego modlitwą. Ile jest takich sytuacji, w których ludzie nieświadomie mówią Bogu nie potrzebuję Ciebie, poradzę sobie bez Ciebie nic nie możesz zrobić w tej sytuacji nikt mi nie pomoże, nawet Ty nieświadomie, ale taką możemy mieć postawę serc wobec Boga i takie rzeczy Mu komunikować nie zamierzam się z Tobą konsultować nie zamierzam się Ciebie pytać w tej sprawie sam wiem co jest właściwe i słuszne nie obchodzi mnie Twoje zdanie w tej sprawie. To nie to, że to werbalizujemy, nie to, że tak się do Niego zwracamy, ale nasza postawa to dokładnie komunikuje i tego nie nazwałbym modlitwą. Modlitwa to świadoma, zamierzona społeczność z Bogiem, w której wylewamy przed Nim nasze serca. I modlitwa może przyjąć bardzo różnorakie formy. Najbardziej chyba... Podstawową i najczęstszą formą modlitwy jest prośba o pomoc. W Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale i siódmym wierszu Pan Jezus zachęcając swoich uczniów do modlitwy mówi proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, dobijajcie się do drzwi, a otworzą wam. Myślę, że większość ludzi, kiedy modli się, modli się w taki sposób. Niestety bardzo wielu ludzi, jako ostatnią deskę ratunku. Już wszędzie próbowali, wszystko zrobili, już nikt im nie może pomóc, a więc nie zaszkodzi jeszcze zastukać do nieba. Może tam ktoś się odezwie. Panie Boże, pomóż. Panie Boże, zrób coś z tym. Panie Boże, ratuj mnie z tego. Oczywiście Bóg zachęca nas do składania przed Nim naszych próśb. Ten fragment, który Paweł dzisiaj czytał z listu do Filipian o tym mówi. Aby w błaganiach powierzyć nasze prośby Bogu. Bogu jest miłe, kiedy prosimy Go w naszych potrzebach. To pokazuje nam i Jemu, że uznajemy Go za Boga, który może daleko więcej niż my możemy. Kiedy przychodzimy i prosimy Go o nasze potrzeby, wyrażamy w ten sposób naszą zależność od Niego, naszą potrzebę Jego łaski, Jego działania. I Bóg nas wielokrotnie do tego zachęca, abyśmy, jeśli mamy jakieś potrzeby, jakieś troski, jakieś ciężary, z ufnością przyszli z tym do Niego i składali Mu, z wiarą, z nadzieją, z oczekiwaniem, wszelkie nasze potrzeby. Ale to oczywiście nie jest wszystko, do czego sprowadza się modlitwa. Wielką częścią naszej modlitwy winno być zachwycanie się Bogiem, wywyższanie Jego wspaniałości, wychwalanie Go, podziwianie Jego atrybutów, podziwianie Jego dzieł, i tutaj psalm 145 jest wspaniałym przykładem takiej modlitwy. Jeśli macie Słowo Boże, otwórzcie psalm 145. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić Twemu imieniu na wieki. Co dzień będę Ci błogosławić i wysławiać Twoje imię na wieki. Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały, a jego wielkość jest niezgłębiona. Łaskawy i miłosierny jest Jahwe, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Jahwe dla wszystkich, a jego miłosierdzie jest nad wszystkimi jego dziełami. Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Jahwe podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich w Tobie mają nadzieję, a Ty dajesz im pokarm ich. We właściwym czasie otwierasz swą rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Jahwe na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Jahwe wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go szczerze wzywają spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a ich wołanie słyszy i wybawia ich. Jahwe strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech moje usta głoszą chwałę Jahwe, i niech wszelkie ciało błogosławi jego święte imię na wieki wieków, oby takiej modlitwy było jak najwięcej w naszym życiu. Modlitwy, w której dostrzegamy Jego dobroć, Jego łaskawość, Jego cierpliwość, Jego wierność, wszelką dobroć, jakiej doświadczamy w naszym życiu, ratunek z każdego naszego problemu, z którego zostaliśmy wyratowani, dostrzegać Jego dobrą rękę nad nami, jego dobre dzieła w naszym życiu i radować się Nim, i dziękować Mu, i chwalić Go, i wywyższać Go. Dla wielu z nas wypowiedzenie tak pięknych słów jest ogromnym wyzwaniem, ale Bóg dał nam swoje słowo, abyśmy mogli korzystać z tych zapisanych modlitw. Ja powiem wam szczerze, nie jestem poetą, jako dziecko próbowałem pisać jakieś wiersze, ale to się skończyło na kilku buchomazach. Natomiast dzisiaj niejednokrotnie, kiedy się modlę, sięgam do psalmów, właśnie. Mam swoją pokolorowaną Biblię, gdzie te miejsca modlitwy pomagają mi się modlić. Niemal każdego dnia sięgam do jakiegoś psalmu i czytam go, uwielbiając mojego Boga, starając się włożyć moje serce. Słowa tych mężów Bożych, którzy kiedyś się modlili do Boga i wysławiali Go. Pieśni, które śpiewamy, wiele z nich jest naprawdę pięknymi pieśniami, w których ci natchnieni Bożą zdolnością ludzie ubrali w słowa coś, co my dzisiaj możemy wyrazić i zbliżyć się do Boga w sposób, który trudno jest nam samym, jeśli nie mamy takiej artystycznej duszy, czegoś takiego z siebie wykrzesać. Korzystajmy z tego, nie bądźmy tylko ludźmi takiej, wiecie, spontanicznej modlitwy, która się sprowadza do, do tego, do czego się sprowadza, do naszych nieudolnych słów. Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi o to, żebyśmy teraz, nie wiadomo jak kwieciście się wypowiadali i wielbili Boga. Bogu są miłe nasze proste słowa, nieudaczne słowa, jak najbardziej. Ale wierzę też, że bardzo mu się podoba coś takiego, jak czytam w tym psalmie. Bóg zawarł w swoim słowie takie proste modlitwy, jak w księdze Izajasza. Tam jest bardzo prosta modlitwa, na którą jesteśmy w stanie się wysilić i my. Ale niewielu z nas jest na coś takiego w stanie się wysilić. Ale Bóg powołał w kościele, powołał pośród swojego ludu takich artystów jak Dawid których natchnął swym duchem, aby pomóc Bożemu Ludowi wyrazić coś, co jest w naszych sercach Tyle, że my nie umiemy tego ubrać w takie słowa Ale to jest, kiedy to czytam, to mówię, tak Panie, amen, tak jest, amen Czuję to w moim sercu, ale nigdy bym nie umiał tego tak ubrać w takie słowa Ale dzięki temu, że Bóg natchnął Dawida Dzięki temu, że natknął Asafa Dzięki temu, że natknął Izajasza, Jeremiasza i innych Którzy zapisali te swoje modlitwy Ja dzisiaj mogę zbliżyć się do Boga I uczcić Go, nie bezmyślnie powtarzając ich modlitwy Ale biorąc ich słowa i zbliżając się do Boga W uwielbieniu, które jest w moim sercu Przeczytajmy jeszcze kilka innych miejsc W których widzimy dziękczynienie Bogu Za Jego dary i za Jego czyny Psalm 118 Wierz 21. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawieniem Księga Izajasza, 12 rozdział i pierwszy wiersz Dziękuję Ci, Jahwe, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie Lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie Pan Jezus, stojąc przy grobie Łazarza, podniósł swoje oczy w górę i rzekł Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale i ósmym wierszu apostoł Paweł modli się Dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za Was wszystkich, że Wasza wiara słynie po całym świecie. Dziękczynienie za braci i siostry, którzy stoją mocno w wierze. W pierwszym liście do Koryntian czytaliśmy w pierwszym rozdziale apostoł Paweł wznosi modlitwę za Koryntian od czwartego do siódmego wiersza. Dziękuję Bogu zawsze za was, za Bożą łaskę, która jest wam dana w Jezusie Chrystusie.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 ale byli pełni ducha i rozmawiali ze sobą przez psalmy, hymny i duchowe pieśni. Nie sądzę, że chodzi mu o to, żebyśmy teraz usiedli i w ten sposób ze sobą rozmawiali, że teraz będziemy cytować sobie psalmy i hymny. Nie sądzę, że o czymś takim mówi. Ale mówi, że gdy się razem spotykamy, gdy się razem zgromadzamy, w ten sposób przemawiamy do siebie, śpiewając, Wielbiąc Boga, wywyższając Go w psalmach, hymnach, duchowych pieśniach. Wiele pieśni, które śpiewamy, nie jest skierowanych do Boga, ale jest skierowanych do nas. Zauważyliście? Mam nadzieję, że ze zrozumieniem je śpiewamy i rozumiemy, że wiele z nich kierujemy do Boga, ale niektóre z nich, czy części tych pieśni skierowane są do nas, w których śpiewamy razem, wysławiajmy Pana, radujmy się w Nim. Bracia i siostry, podnieśmy nasze głosy. Tak? Takie są treści tych pieśni. Przemawiamy do siebie, wzajemnie zachęcając się do tego, by wielbić Boga, by dziękować Bogu, by wywyższać Go. Kolejną niezwykle ważną formą modlitwy jest wyznanie naszych grzechów. Jest przyznanie się do naszych przewinień. Chociaż chcielibyśmy żyć bez grzechu, Chociaż dążymy do doskonałości w Jezusie Chrystusie, póki jesteśmy w tym ciele, póki żyjemy w tym świecie, potykamy się. Nasze stopy brudzą się w tym świecie. Nasze serca dają się odwieźć czasami od Boga, ziemną. Okazujemy brak zrozumienia innym ludziom, ranimy siebie wzajemnie, nawet tych, których kochamy, szczególnie tych, których kochamy, którzy są nam bliscy dopuszczamy się wielu występków. Jakże ważne jest, abyśmy z nich codziennie się oczyszczali. Jakże ważne jest, by nikt z nas nie traktował grzechu jako coś, co można po prostu puścić płazem, co można uznać za niebyłe. Jakże ważne jest, abyśmy każdego dnia, kiedykolwiek tylko, dotrze do nas, że obraziliśmy naszego Boga, że zraniliśmy brata, siostrę, jakiegoś człowieka, abyśmy z tym wyznaniem naszych grzechów przyszli do Boga. Abyśmy nie żyli pod ciężarem grzechu, abyśmy nie żyli pod ciężarem winy, ale byśmy przyszli do Boga, który jest hojny w odpuszczaniu, który jest łaskawy na nasze nieprawości, dlatego, że Jego Syn zapłacił całą cenę za wszelkie nasze grzechy, wszelkie nasze przestępstwa. I nikt z nas, żadne dziecko Boże, nie musisz żyć pod jarzmem grzechu, pod ciężarem winy, jakiegokolwiek zła byśmy się nie dopuścili, jeśli tylko jesteśmy gotowi przyjść do Boga w pokorze, w uniżeniu. Jeśli tylko jesteśmy gotowi wyznać nasz grzech i odwrócić się od niego, mamy zapewnienie Boże, iż oczyści nas, iż wybaczy nam. I to nie tylko raz. Nie tylko siedemdziesiąt razy, nie tylko siedemdziesiąt razy siedem, ale ile razy nie przyjdziemy ze skruszonym sercem, Bóg nami nie wzgardzi, ale nam odpuści, ale nas oczyści, ale nam wybaczy. Jakże ważne jest, abyśmy, tak jak Pan Jezus nauczył nas modlić się, przychodzili do naszego Ojca w niebie i mówili przebacz nam nasze grzechy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Przebacz nam nasze grzechy. W psalmie 32, w piątym wierszu znajdujemy taką oto modlitwę. Mój grzech wyznałem Tobie i mojej winy nie ukryłem. Rzekłem, wyznam moje występki, Jahwe. I co wtedy? Wtedy Ty odpuściłeś winę mojego grzechu. Bracia i siostry, to jest wielka radość wiedzieć, że nasze grzechy są przebaczone, że stoimy przed Bogiem z czystym sercem, w czystych szatach. Jakże wielka jest to radość dla każdego, kto wie, że jego grzechy są zmazane, że Bóg już nigdy ich nie wspomni. Czy wierzysz w to? że Pan Jezus zapłacił cenę za wszystkie Twoje przestępstwa, wszystkie Twoje grzechy, wszystkie Twoje winy? Czy żyjesz z lekkim sercem, które zostało oczyszczone od wszelkiej nieprawości? To jest błogosławiony stan, radość, która nie ma końca. Możemy o tym śpiewać i śpiewać i dziękować i nie, nie nudzi nam się. Że nasze serca są czyste. Przypomnijmy sobie dawne czasy, kiedy żyliśmy pod ciężarem grzechu, w poczuciu winy, w poczuciu oddzielenia od Boga, nie będąc w stanie zbliżyć się do Niego, bo taki był mur nieprzyjaźni między nami z powodu naszych grzechów. W Jezusie Chrystusie to wszystko usunięte, to wszystko zmazane. Jedyne, czego Bóg od nas oczekuje, to to, że nie będziemy udawać, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy, ale że będziemy przed Nim szczerzy, że będziemy do Niego przychodzić, kiedykolwiek cokolwiek nam nie wyjdzie, przyjdziemy i powiemy przepraszam, Boże wybacz mi, że Cię zawiodłem, wybacz mi, że znowu źle powiedziałem, że się zagalopowałem, że się zapomniałem, wybacz mi Boże, oczyśmy serca, wybacz mi. I Bóg obiecuje, że jeśli zrobimy to w skrusze serca, przebaczy nam. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I w końcu jeszcze jeden kontrowersyjny aspekt modlitwy to skarżenie się Bogu, to narzekanie przed Bogiem. O dziwo, czytając psalmy, Wielokrotnie napotykamy fragmenty, w których psalmiści narzekają na swój los, biadają nad swoim położeniem. Generalnie nie zachęcamy do takiej modlitwy, ale taką modlitwę znajdujemy w Bożym Słowie. Psalm 142 daje nam przykład takiej właśnie modlitwy. W drugim wierszu psalmista mówi Głośno do jachwe wołam. Głośno Jachwę błagam, wylewam przed Nim moją prośbę i opowiadam Jemu o swojej niedoli. No jest ciekawe, bo przecież Bóg zna Twoją niedolę, psalmisto. Bóg wie, z czym Ty się zmagasz, co Ty Mu będziesz opowiadał. Co Ty będziesz mu opisywał swoje problemy? Co on nie wie, jakie Ty masz problemy? On lepiej od Ciebie wie, jakie Ty masz problemy. A jednak psalmista mówi, ja będę go głośno błagał i opowiem jemu o swojej niedoli. Gdy mój duch we mnie omdlewa, mówi, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, na której chodzę, zastawili na mnie sidła. Patrzę na prawo i widzę, nikt na mnie nie zważa. Nie ma dla mnie żadnej ucieczki. Nikt się o mnie nie troszczy. Wow, skąd my to znamy? Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie rozumie. Nikt się o mnie nie troszczy. Wszyscy się o swoje sprawy troszczą, a mnie samego zostawili. A. To co, możemy się skarżyć Bogu? Możemy narzekać przed Bogiem? Myślę, że dużo lepiej jest przyjść z tym do Boga niż i z tym do ludzi. Nie wiem, czy to jest dobre, ale wiem, że tak się czasami dzieje. Wiem, że czasami nie mamy przed kim się wyżalić i lepiej, żebyśmy się za bardzo przed ludźmi nie wyżalili. Natomiast myślę, że tragicznym jest położenie człowieka, który myśli, że musi przychodzić do Boga zawsze z cukierkowym uśmiechem. Myślę, że wielkim nieporozumieniem jest myślenie, iż Pan Bóg oczekuje, że będziemy do Niego przychodzić i odstawiać coś, co nie jest prawdą, coś, co nie jest rzeczywistością naszego doświadczenia. To, czego Bóg najbardziej w nas pragnie, to szczerości, to uczciwości, to nierobienie przed Nim religijnej farsy nieodstawianiem jakiegoś religijnego przedstawienia, w którym bierzemy na nasze usta jakieś slogany, jakieś wytarte, wyświechtane zwroty, kiedy one w żaden sposób nie odzwierciedlają stanu naszych serc. Myślę, że daleko lepsze jest wtedy szczere powiedzenie, jak jest nam źle, jak się czujemy porzuceni, niesłyszeni, zapomnieni. Zauważcie, że nie czytam już tych innych psalmów, ale psalmiści czasami mówią, Boże, gdzie Ty jesteś? Boże, obudź się, dosłownie. Co, Ty zasnąłeś? Nie widzisz, jak to długo się ciągnie? Ja płaczę, już mam całe łóżko zmoczone od łez. A Ty nie słyszysz mnie, a Ty mi nie odpowiadasz. Gdzie Ty jesteś? Nie spóźniaj się, przychodź rychło do mnie. Takie modlitwy znajdujemy w psalmach, szczere modlitwy. Bardzo autentyczne modlitwy. Jak czytam te psalmy, to mam obawy, żeby się tak modlić. Ale są sytuacje, w których to chyba najlepsze, co możemy zrobić. Nie bądźmy ludźmi, którzy są płytcy, którzy są sztuczni. Niech nasze modlitwy nie będą plastikowe, ale niech one mają głębie, niech mają prawdę w sobie. Bóg zapewnia nas, zapewnia ludzi że jeśli przyjdziemy do Niego ze skruszonym, uniżonym, złamanym sercem, to nie wzgardzi nami. Ja myślę sobie, że w takim skruszonym, złamanym sercu nie będzie wielu fanfar na cześć Boga. Raczej będzie jakaś gorycz, raczej będzie jakieś poczucie osamotnienia, raczej będzie doświadczenie cierpienia. Ale Bóg zachęca nas, byśmy nie uciekali od Niego, kiedy nasze serca są w takim stanie. Żebyśmy nie myśleli, że teraz w takim stanie, jak ja mogę stanąć przed obliczem Boga. Bóg zachęca nas, abyśmy w każdym stanie przychodzili do Niego. W każdym czasie wylewali przed Nim nasze serca. W każdym czasie, w dobrym i złym. Jeśli masz w sercu dziękczynienie, uwielbienie, radość, wyrażaj to. Ale jeśli jest Ci ciężko, jest Ci smutno, jest Ci źle, Wylej przed Nim swoje serca. Przyjdź do Niego w takim stanie, w jakim jesteś. Nie bój się, że się na Ciebie obrazi. Nie bój się, że nie będzie chciał Ciebie słuchać. W tym 142 psalmie, w tym psalmie narzekania, psalmista nie kończy na tej minorowej nucie, ale w szóstym wierszu podnosi swoje oczy ku górze i mówi Jahwe. Do Ciebie wołam. On przychodzi i narzeka i biada, jak jest mu źle, ale zdaje sobie sprawę, że narzeka przed wszechmogącym Bogiem, przed tym, który może go z tego położenia wyratować. I dalej mówi, rzekłem, Ty jesteś moją nadzieją. On nie ma nadziei, patrząc na otaczające go okoliczności, ale mówi, Ty jesteś moją nadzieją. Ty jesteś moim udziałem, Ty jesteś moim udziałem w krainie żyjących. I w wierszu ósmym mówi, wywiedź, wyprowadź mnie z więzienia, abym wysławiał Twoje imię. Widzisz, kiedy znajdziesz się w takim dole, kiedy znajdziesz się w takim lochu rozpaczy, to będziesz miał o czym opowiadać, jak Bóg Cię z niego wyprowadzi jak Bóg Cię pocieszy, jak Bóg Cię przeprowadzi przez tą Dolinę Cienia i Śmierci i będziesz Go wysławiał. I wielu ludzi, którzy przechodzą przez podobne doświadczenia w Twoim świadectwie, dozna pocieszenia, dozna pokrzepienia, dozna zachęty, a Bóg otrzyma należną mu chwałę w swoim czasie. My często patrzymy na nasze zmagania, tragedie, doświadczenia, z takiej naszej ludzkiej, normalnej perspektywy, że dzisiaj jest mi źle, dzisiaj jest ciemno, dzisiaj leje deszcz, dzisiaj mi się wali na głowę. Trudno jest nam oderwać nasze oczy i patrzeć na to, że jutro będzie lepiej. Ale taka jest prawda, że jeśli wytrwamy w wierze, jeśli nie odwrócimy się od Boga, jeśli się Go nie zaprzemy, On od nas się nie odwróci, on nas nie porzuci i nie opuści, on nas nie zostawi. Ileż to razy nas ratował, ileż to razy doświadczyliśmy Jego pomocy. Patrząc wstecz na nasze różne doświadczenia, ileż to razy okazał się wierny. Czyżby miał teraz zawieść? Obiecuje nam, iż ci wszyscy, którzy na nim polegają, nie będą zawstydzeni. Innymi słowy, nie zawiodą się. Nie odejdą ze wstydem, że na Bogu polegali i nie będą mieli powodu, żeby dziękować, żeby opowiadać o Bożej dobroci. Ale przyjdzie dzień, że jeśli dzisiaj uniżamy się pod Jego mocną ręką, która nas przyciska do ziemi, przyjdzie dzień, że ta sama ręka podniesie nas wysoko i będziemy Go sławić, i będziemy Go wywyższać, i będziemy Mu dziękować, i będziemy świadczyć o tym, jak dobry jest nasz Bóg, jak z Nim przeskoczyliśmy wielki mur, jak z Nim rozbiliśmy zgraje, jak z Jego pomocą zostaliśmy wyrwani z paszczy lwa. Podsumowując tą część, modlitwa to proszenie Boga w naszych potrzebach, to wielbienie Boga, wywyższanie Go, dziękowanie Mu za Jego dzieła, za Jego wspaniałość, za Jego Różnego rodzaju przejawy, łaski, dobroci, mądrości i mocy. To wyznawanie naszych grzechów i przyznawanie się do naszych uchybień. I jeśli trzeba, wyżalenie się do Jego serca. Powiedzenie o tym, jak jest nam źle i ciężko. Króciutko przypomnijmy sobie, gdzie i z kim powinniśmy się modlić. W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale i szóstym wierszu Pan Jezus mówi... W kontekście obserwacji obłudników, którzy publicznie się modlili na pokaz, którzy próbowali się popisać swoją religijnością i modlitewną elokwencją przed ludźmi, Pan Jezus patrzy na to i mówi: To się Bogu nie podoba. Ale mówi: Ale ty, ale ty, który jesteś moim uczniem, który jesteś moją uczennicą, ale ty, gdy się modlisz, wejdź. Do swojej komory Albo do swojej izby Do swojego pomieszczenia I zamknij za sobą drzwi mówi. Innymi słowy Idź gdzieś, gdzie będziesz Całkiem sam Tylko ty i Bóg W takie miejsce się udaj Gdzie możesz być sam na sam z Bogiem Żeby cię nikt nie widział, nikt cię nie słyszał I módl się do swojego Ojca Który jest w ukryciu Módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, kiedy nikt Cię nie widzi, kiedy jesteś w ukrytym miejscu, Bóg tam będzie z Tobą, w tym ukryciu, w tym miejscu za drzwiami. I On Cię tam będzie widział, I On tam Cię będzie słyszał, kiedy sam na sam będziesz z Nim rozmawiał. I On Ci odpowie. Odpowiedź na jawie w niektórych tłumaczeniach jest. odda jawnie ci w taki wyraźny sposób. Mm -hmm. A więc jesteśmy zachęcani do tego, by modlić się na osobności, by modlić się w miejscu, gdzie nikt nas nie widzi i nikt nas nie słyszy. I na progu tego Nowego Roku wzywam was, kochani bracia i siostry, i siebie samego, Abyśmy znaleźli takie miejsce i abyśmy wytrwale modlili się do Boga, który nas widzi w ukryciu, abyśmy codziennie mieli taki prywatny czas z Bogiem, sam na sam, gdzie po prostu nie musimy niczego obawiać się, nie musimy w żaden sposób na kimkolwiek robić wrażenia ale możemy w bardzo nieudacznej, bardzo powolnej, bardzo nieskładnej nawet modlitwie powiedzieć naszemu Ojcu o wszystkim. Wszyscy potrzebujemy takiego czasu. Musimy znaleźć na to czas. Jeśli na to nie masz czasu, to jesteś zbyt zajęty, to masz zbyt dużo na głowie. Ale to nie wszystko. Pan Jezus również w Ewangelii Mateusza w osiemnastym rozdziale zachęca nas do wspólnej modlitwy. Do tego, żeby razem się umówić, uzgodnić coś i razem się modlić. Mateusza, osiemnasty rozdział, dziewiętnasty i dwudziesty wiersz. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca Mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w Moje imię, tam jestem pośród nich. A więc w tym fragmencie Pan Jezus mówi, że możemy też coś wspólnie uzgodnić i się modlić. Czy to oznacza, że przed nabożeństwem powinniśmy zawsze uzgodnić, o co będziemy się razem modlić, no bo jest nas tutaj dwóch, trzech albo troszkę więcej? No nie sądzę, że musimy coś takiego robić. Wystarczy, że ktoś się głośno o coś pomodli, a my powiemy na to amen. I tutaj wyrażamy naszą zgodę, tutaj uzgadniamy, że tak, razem z tobą, bracie, siostro, modlimy się o tą sprawę. A więc... Mamy ten czas naszej wspólnej modlitwy, czas, w którym gromadzimy się w imieniu Pana Jezusa, wierząc, że On jest obecny, tak jak tutaj obiecuje, pośród nas i podnosimy nasze głosy, aby inni słyszeli i mogli się zgodzić z nami i abyśmy mogli to uzgodnić, że tak, uważamy, że to jest słuszne. I Pan Jezus mówi, będą wysłuchani. Ojciec, który jest w niebie, da tą rzecz, otrzymają ją. W każdą środę tutaj spotykamy się i poświęcamy mniej więcej godzinę na to, by się modlić. Klękamy razem przed Bogiem i wołamy do Niego różne potrzeby, potrzeby Kościoła, nasze osobiste potrzeby, potrzeby, które tutaj w zboże mamy, potrzeby ludzi, którzy są poza granicami naszego kraju, o których wiemy, nasi bracia, siostry, prześladowani, cierpiący. Jest cała masa rzeczy, o które trzeba się modlić. I po to się gromadzimy, by to uzgodnić, by razem zawołać do naszego Boga w niebie, wierząc, że nasza tutaj skromna modlitwa na tym skromnym miejscu może zmienić ten świat. To, że jest nas niewielu, to, że jest nas dwóch lub trzech, czasami pięciu, czasami dziesięciu, różnie to bywa nie sprawia, iż nasza modlitwa jest bezsilna. Pan Jezus mówi, jeśli choćby dwóch ustali jakąś sprawę na ziemi i będą się modlić, ojciec wysłucha, ojciec odpowie. Czy to Cię zachęca, bracie i siostro, by być częścią realizacji Bożych zamysłów na tej ziemi przez Jego Kościół? Czy też Ci jest wszystko jedno? Czy też uważasz, niech to inni robią, niech inni się tym zajmują? Czy masz na sercu świadomość tego, iż Bóg oczekuje od nas, iż będziemy się modlić? Tak, On wie o wszystkim, my Go o niczym nie informujemy, my do niczego Go nie przymuszamy przez naszą modlitwę, ale Słowo Boże wyraźnie nas naucza, iż Bóg działa przez modlitwę swojego ludu. Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy ustalali na ziemi pewne rzeczy i wspólnie Zanosili modlitwy w jednym duchu. Jesteśmy do tego zachęcani, wzywani. Jest to nam umożliwione i jest nam to nakazane. Wręcz apostoł Jakub mówi, że w pewnych sytuacjach nie mamy różnych rzeczy, nie dlatego, że taka jest Boża wola, Wielu ludzi opacznie pojmuje suwerenność Bożą w taki sposób, że Bóg i tak zrobi wszystko, co chce. Czy się będę modlił, czy się nie będę modlił, czy przyłożę do tego rękę, czy nie przyłożę. Przecież Bóg wszystko może, Bóg jest suwerenny, Bóg i tak wszystko zrobi według swojej woli. Nie, tak nie jest. Jego suwerenność nie oznacza, iż on działa w oderwaniu od naszego zaangażowania. W swojej suwerenności Bóg ogranicza swoje działanie do zaangażowania swojego ludu. I na przykład Jakub mówi, nie modlicie się i dlatego właśnie nie macie pewnych rzeczy. Gdybyście się modlili, to byście je mieli, ale przez to, że się nie modlicie, to ich nie macie. A więc to nie jest tak, że Bóg w swojej suwerenności zrobi wszystko, czy z nami, czy bez nas. Nie, Bóg tak postanowił, aby uczynić nas współpracownikami. I Bóg nie robi wszystkiego. Bóg robi większość. Bóg robi wszystko tak naprawdę, ale przy naszym współdziałaniu, z naszą modlitwą, z naszym zaangażowaniem. I ty i ja, bracie i siostro, mamy przywilej i mamy obowiązek. Być Bożymi współpracownikami, również przez modlitwę. Apostoł Paweł, zauważcie, gdziekolwiek pisze list, prosi ich, żeby się o niego modlili, aby mu było dane drzwi do głoszenia Ewangelii, aby miał odwagę i mądrość i moc Ducha Świętego. Co to, Paweł sam się o siebie nie mógł pomodlić? Czy Bóg jego by nie wysłuchał? Po co tam jakiś Filipian, Efezjan, Rzymian, żeby się oni o niego modlili? Ha, on jednak, pisząc te listy, mówi, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Boże rosło, aby Słowo Boże się rozkrzewiało, aby drzwi były otwarte do głoszenia Ewangelii. Apostoł Paweł wierzył, że jest potrzeba modlitwy Kościoła. Czy myślimy, że dzisiaj jest inaczej? Że już tyle wieków minęło, tyle świętych się pomodliło, to my już możemy teraz na laurach spoczywać i to wszystko po prostu się rozpędziło już tak, że po prostu tylko z góry leci już do przyjścia Pańskiego. nie. Tamci ludzie mieli swoje działanie, mieli swój czas, mieli swoje potrzeby. My żyjemy dzisiaj i na nas leży odpowiedzialność za to, co jest dzisiaj. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, bracia i siostry. I możemy współpracować przez modlitwę również. Weźmy sobie to do serca, kochani bracia i siostry. Weźmy sobie to do serca. Aby nie lekceważyć tego dzieła, które jest naszym dziełem do wykonania dzisiaj. Nikt tego za nas nie zrobi. Bóg w swojej suwerenności nie pominie nas w swoim działaniu, ale oczekuje, że Jego lud będzie się uniżał i będzie się modlił. Będzie wzywał Jego imienia, będzie wołał o Jego moc, będzie wołał o Jego działanie. I to jest moja i Twoja odpowiedzialność, bracia i siostro. Pan Jezus powiedział, powołując się na słowa proroka, mój dom będzie domem modlitwy Nasze zgromadzenie To przede wszystkim Czas, w którym Modlimy się do Boga Przynosimy do Niego Nasze troski, nasze potrzeby Wołamy i nie ustajemy Oczywiście W tej modlitwie są momenty Ciszy, które możemy Wypełnić cichą modlitwą Są momenty, w których Podnosimy nasze głosy I razem Jednomyślnie wstawiamy się o różne potrzeby, różne sprawy. Natomiast to, co jest istotne, to to, żeby nikt z nas nie był bierny, żeby nikt z nas nie był obserwatorem, żeby nikt z nas nie przyjmował takiej postawy. No to pastor się pomodlił, no to Adaś się pomodlił, no to Paweł się pomodlił, no to kto tam się pomodlił i ja tam, mówię, co ja będę się dokładał, co ja będę się modlił. Nie, bracie, siostro, módlcie się. Módl się cicho, módl się głośno, ale módl się, wołaj do Boga, wołaj do Boga, nie ustawaj w modlitwie. Módl się, aby Bóg mówił do nas, aby Bóg przemieniał nas, aby Bóg prowadził nas, aby Bóg działał przez nas. Przed nami ciągle nowe wyzwania, bracia i siostry. I potrzebujemy Bożej pomocy, potrzebujemy Bożego prowadzenia. Nie, nie, nie liczmy, że my jako ludzie możemy cokolwiek zrobić skutecznie w Bożym Królestwie. Bez Jego uzdolnienia, bez działania Jego ducha. Jesteśmy słabi, jesteśmy bezsilni, ale z naszym Bogiem możemy wszystko. To, czego potrzebujemy, to właśnie trwać w Nim, czerpać z Jego mocy, z Jego mądrości, z Jego siły. I nie ma innego sposobu, jak tylko przez wytrwałą modlitwę. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, piątym rozdziale i siedemnastym wierszu mówi... Bez ustanku się módlcie Ciągle się módlcie A więc wiemy, że mamy się modlić sami w komorze W naszym miejscu odosobnienia Mamy się modlić w zgromadzeniu I jak często mamy się modlić? Bez ustanku, ciągle Musimy wszystko zaczynać i kończyć modlitwą Kiedy wstajemy rano z łóżka Modlić się kiedy kładziemy się wieczorem spać, modlić się Kiedy coś czytamy, modlić się Kiedy coś oglądamy, modlić się Zanim włączymy komputer, pomodlić się W trakcie klikania myszą, modlić się Boże, czy to się Tobie podoba? Czy na to mogę spędzić czas? Czy to jest słuszne, żebym się tym zajmował? Modlić się, cały czas, we wszystkim Kiedy z kimś rozmawiamy, w duchu modlić się Panie, daj mi mądrość, żebym czegoś głupiego nie powiedział, żebym nie zranił tej osoby, żebym nie okazał się pochopny w swoich słowach. Modlić się. To nie muszą być jakieś nie wiadomo jakie długie modlitwy, to wystarczy dwie sekundy, żeby taką modlitwą się pomodlić. Boże, strzeż moich myśli, strzeż mojego języka. Daj mi mądrość, pomóż mi, Panie. Króciutka, prosta modlitwa, ale... Ciągle, we wszystkim, do czegokolwiek się zabieramy, cokolwiek kończymy, coś nam się uda, dzięki Ci, Panie Boże, chwała Tobie, krótko, ale oddać Mu cześć, oddać Mu dziękczynienie. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy pamiętali o naszym Bogu na wszystkich naszych drogach. Jak mam o Nim pamiętać? No właśnie tak że prosimy Go, Panie pomóż mi w tym, Boże dzięki Ci za to, a jak coś nie wychodzi, Boże co się dzieje, co ja mam z tym zrobić, ale zwracajmy się do Niego, módlmy się do Niego. W końcu ostatni punkt, dlaczego powinniśmy się modlić. Przede wszystkim dlatego, że na nowo i na nowo i na nowo w Bożym Słowie znajdujemy wyzwania, by się modlić. Bóg nam nakazuje się modlić, Bóg nas wzywa do modlitwy. Pan Jezus opowiadał różne podobieństwa swoim uczniom, ilustrując to, że oni powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Pan Jezus patrzy na swoich uczniów i mówi, nie mogliście godziny wytrzymać w modlitwie ze mną? Po drugie, jak już powiedzieliśmy, dlatego, że jest to wielki przywilej, niesamowity przywilej. Przychodzić do Boga, który wszystko może, bez nikogo, ale który zaprasza Ciebie i mnie, abyśmy mieli udział w Jego działaniu. Słowo Boże mówi, że z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Bóg wszystko może, bez nikogo, niczego i nikogo nie potrzebuje. On nie jest od nikogo zależny, jest ponad wszystkim, ma wszelką moc i wszelkie możliwości, ale w swojej wielkiej mądrości i suwerenności tak postanowił, aby swoje dzieło wykonywać przez nas słabych, niedoskonałych, błądzących, nierozumiejących, ograniczonych ludzi. Niesamowite, ale takie jest jego zrządzenie, taki jest jego zamysł dla nas. Postanowił ograniczyć, swoje możliwości, powierzając nam odpowiedzialność za Jego własne dzieło. To jest niesamowite. Pan Jezus mówi, proście w moim imieniu, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Bracie i siostro, otrzymanie odpowiedzi na nasze modlitwy, napełnia nasze serca wielką radością. Kiedy modlimy się i Bóg odpowiada, jest wielka radość. No tak, ale powiesz, ale co w sytuacjach, kiedy nie odpowiada? Jakież to wielkie rozczarowanie. Jakżeż to burzy moją wiarę, kiedy modliłem się w Jego imieniu i co? I nic. No tak. Jeśli rozumiemy modlitwę w takich kategoriach, że Bóg zawsze daje to, o co się modlimy, to tak. Ale jeśli rozumiemy modlitwę w kategoriach społeczności z Bogiem, wylewania naszych serc przed Bogiem, składania naszych potrzeb i prośb przed Bogiem i ufanie, iż dobry Ojciec daje dobre dary swoim dzieciom, to nigdy nie będziesz oszczarowany, to nigdy nie będzie sytuacji, w której powiesz, że ci Bóg nie odpowiedział. Bóg czasami mówi nie, tak, czasami taka jest Jego odpowiedź, oczywiście. Ale co, wtedy się obrazisz? Wtedy uznasz, że nie ma racji? Wtedy uznasz, że powinien Ci to dać? Zawsze powinien powiedzieć Ci tak? Ha, gdzie jest taki ojciec mądry, który by zawsze mówił swojemu dziecku tak? To, że mówisz nie, nie oznacza, że nie kochasz swojego dziecka. Po prostu wiesz, że może to nie jest jeszcze właściwy czas, jeszcze nie dojrzałeś, nie dorosłeś do tego, żeby to dostać. A może to nie jest dla Ciebie. Dzisiaj ci się wydaje, że to jest dla ciebie, że tego bardzo pragniesz, że tego chcesz, ale nie wiesz, że to zrujnuje twoje życie. Jest pytanie, na ile my mu ufamy, na ile my rzeczywiście go znamy. Czy znamy go jako dobrego, kochającego ojca? Czy on jest bankomatem? Wciskasz tylko właściwe guziki i zawsze psiu, wylatują pieniążki. Tak? Czy tak traktujesz Boga? No ale niektórzy tak myślą o Panu Bogu, że jak powiedzą w imieniu Jezusa, to nacisnęli właściwy guzik i psz, odpowiedź wychodzi, taka jaką powiedzieli. A tak nie działa. To nie mamy do czynienia z bankomatem. Mamy do czynienia z Bogiem, z Twórcą wszystkich rzeczy, mądrym, którego mądrość przewyższa naszą mądrość, którego drogi to nie nasze drogi, jego myśli to nie nasze myśli, ale czy my mu ufamy, czy my modląc się do niego składamy przed nim i mówimy, Panie, Twoja wola niechaj się dzieje, nie moja. Czy taką modlitwą jesteśmy gotowi się modlić? Czy w takim duchu przychodzimy do Niego z pełnym zaufaniem, że nasz Ojciec wie lepiej, że nasz Ojciec daje dobre rzeczy swoim dzieciom? Nie da Ci skorpiona, nie da Ci kamienia, kiedy prosisz go o jajo, kiedy prosisz go o chleb. Da Ci to, czego potrzebujesz, da Ci to, co jest dobre, da Ci to, co jest słuszne. Czy wierzysz w to? Czy masz takiego Boga? Czy masz Boga, którego musisz błagać, któremu musisz rękę wykręcać, którego musisz manipulować, przed którym musisz coś udawać, któremu musisz coś wciskać i przekonywać Go, żeby Cię wysłuchał. Bracia i siostry, próbowałem wieloma słowami Was zachęcić do modlitwy. Zachęcić do czegoś, co powinno być tak naturalne jak oddychanie. Tak oczywiste jak Bicie serca. Jakże my, którzyśmy usynowienia dostąpili, jakże my, którzyśmy doświadczyli przebaczenia wszystkich naszych grzechów i zaproszeni do życia z Bogiem, mieli go zaniedbywać, mieli zwracać się do marności i polegać na słabym człowieku. Polegać na mądrości i mocy człowieka, kiedy mamy dostęp do mądrości i mocy wszechmocnego, wszechwiedzącego. Niechaj Boży Duch Święty dopomoże nam pogłębiać nasze życie modlitewne, nasze życie tutaj w modlitwy w zboże, nasze życie osobiste. abyśmy nie byli jak ludzie tego świata, którzy żyją z dnia na dzień w oparciu o ludzkie siły, którzy nie mają gdzie się zwrócić, a Bóg jest dla nich ostatnią deską ratunku, jeśli w ogóle się pojawia na horyzoncie. Bądźmy ludźmi, którzy rozpoczynają i kończą wszystko w modlitwie. Bądźmy ludźmi, którzy nieustannie się modlą z pomocą Bożą, z łaską Bożą. Amen. Amen. Powstańmy proszę jeszcze. Kochany nasz Panie, Jakże dobrze jest wiedzieć, że mamy tak dobrego, tak wielkiego, tak mądrego Boga nad sobą, który dał nam życie, który zachowuje nas przy życiu, który wyznacza czas naszych dni na tej ziemi. Panie, jesteśmy w Twoich rękach. Każdy dech naszego życia jest Twoim darem. Każda chwila. Nie mamy niczego, czego byśmy nie otrzymali. Pomóż nam o tym pamiętać i pomóż nam być ludźmi, którzy są pełni wdzięczności za wszystko, co dajesz, za wszystko, co czynisz, za to wszystko, co nam o sobie objawiasz, w czym mogliśmy Ciebie poznać. Strzeż naszych serc, Panie, od oziębłości, od jakiejś obłudy, od jakiejś religijnej farsy. Strzeż naszych serc, naszych myśli. Ucz nas chodzić z Tobą, trwać w Tobie. Niechaj Twe święte słowo, te modlitwy, które czytamy, będą dla nas inspiracją i zachętą i pomocą w naszym życiu modlitewnym, abyśmy nie ustawali i abyśmy rozwijali się. Panie, by każdy jeden dzień naszego życia upływał w świadomości tego, że chociaż jesteśmy słabymi ludźmi, mamy wszechmogącego Boga. Kochającego Ojca, który troszczy się o nas Który strzeża nas na wszystkich naszych drogach Którego oko jest ciągle nad nami Którego dobra ręka jest nad nami Pomóż nam ufać Tobie i Pomóż nam modlić się do Ciebie Zwracać się do Ciebie W tych różnych formach modlitwy Prosimy, to pomóż nam I pomóż nam też tutaj, Panie, w zborze Uwielbiać Ciebie, modlić się do Ciebie W sposób, który jest miły Tobie Zachowaj nas przed jakimś, przed próbą zrobienia wrażenia na innych ludziach. Zachowaj nas przed taką modlitwą, którą potępiłeś, wskazując na obłudnych faryzeuszy, którzy długo modlili się na rogach ulic, którzy sprawiali, próbowali zrobić wrażenie swoją pobożnością. Od tego nas, Panie, strzesz i zachowaj, ale nie pozwól nam też milczeć przed Twoim obliczem w zgromadzeniu Twojego ludu. Ucz nas modlić się w zgromadzeniu, ucz nas wołać do Ciebie, wielbić Ciebie, radować się Tobą, dziękować Tobie. Prosimy, pomóż nam, wspieraj nas Twym Świętym Duchem. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.